Słuchacie Wikiradia. Wikiradio zaprasza do wysłuchania nagrania z konferencji Open Glam 2013, która odbyła się 11 i 12 października 2013 roku w zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Konferencje zorganizowały wspólnie Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, oraz Centrum Cyfrowe Projekt Polska. Opis i pliki umieszczone są w archiwum Wikiradia na stronach wikiradio.podcasty.info. Nagrania dostępne są na licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa. Proszę Państwa, zaczynamy, bo niestety nie możemy już dłużej zwlekać. Przed nami pierwsza sesja krótkich prezentacji. Z tym, że poprzedzona ona będzie wystąpieniem Marcina Wilkowskiego i jego prezentacja będzie trochę dłuższa ale nie za bardzo Dzień dobry e, ja się nazywam e, Marcin Glukowski e, pracuję w Fundacji Nowoczesna Polska i koordynuję e, działania Koalicji Otwartej Edukacji e, i w związku z tymi działaniami bardzo e, często spotykam się z instytucjami LAM i próbuję je ja przekonywać do tego, żeby się otwierały i to wymaga z reguły pokazania jakiegoś zestawu argumentów za tym, żeby taka instytucja miała poczucie, że warto to robić i pokazania też, że nie jest to zupełnie prosta sytuacja, prosta strategia więc chciałbym dzisiaj Państwu Wam pokazać czy opowiedzieć o kilku takich argumentach za i przeciw otwieraniu się instytucji Glam i to będą argumenty skierowane do wewnątrz instytucji. Znaczy argumenty, które instytucja może rozważyć i uznać, czy otwieranie się, jej się opłaca, czy się nie opłaca, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o y, efekt społeczny, no to otwieranie się zawsze jest, y, jest korzystne. Y, I tutaj przyłączyć. Hmm. E, tak, e, jakby, żeby zacząć w ogóle o tym mówić, to e, trzeba e, dosyć wyraźnie i mocno powiedzieć, czym jest otwartość, bo e, nie chciałbym, żebyśmy tutaj wychodzili z, z tych wystąpień z wrażeniem, że otwarta instytucja kultury to jest taka instytucja, która po prostu udostępnia w sieci e, swoje zasoby. E, dla Koalicji Otwartej Edukacji czy dla, dla, dla Wikipedii instytucja otwarta, to jest taka instytucja, która daje określone prawa do swoich zbiorów. Więc tutaj mamy y, dyskusję na poziomie y, możliwości prawnego wykorzystania, kopiowania, remiksowania, wykorzystania także do celów komercyjnych, a nie y, dyskusję na poziomie, czy coś jest w internecie, czy czegoś nie ma. Oczywiście jeżeli udostępniają Państwo swoje e, zbiory w internecie, to jest już bardzo dobrze, ale to jest jakiś pierwszy, pierwszy poziom i żeby mówić o otwartej instytucji kultury, to mówi, trzeba mówić o e, e, wolnych licencjach i o domenie publicznej. E, I to też nie jest tak, że jeżeli udostępniamy swoje zbiory na e, dowolnej licencji Creative Commons, to jesteśmy już otwartą instytucją. A tylko dwa, dwie licencje z tego katalogu tak naprawdę gwarantują pełnię praw, to są licencje wolne Creative Commons uznania autorstwa albo Creative Commons uznania autorstwa na tych samych warunkach i oczywiście najpełniejszą realizacją otwartości w instytucji to jest udostępnianie zbiorów w statusie domeny publicznej oczywiście nie każda instytucja kultury ma takie zasoby, ale jeżeli ma no to zgodnie z, ze standardem OpenGL, o którym była mowa wcześniej, powinna je udostępniać tak jak przystało na zasoby z publicznej, czyli bez żadnych ograniczeń licencyjnych, nie nakładając na to żadnych, nie, nie nakładając na wykorzystanie ich żadnych dodatkowych warunków. I teraz jest pytanie, czy taka otwartość, tak rozumiana właśnie, może się instytucji opłacać. I Wydaje mi się, że tak, po pierwsze to jest naturalne dopełnienie czy wypełnienie waszej misji i do tej pory nie spotkałem się z instytucją, która by twierdziła, że zbiory, które, którymi zarządza są jej własnością i nie chce ich udostępniać, bo tak. Zawsze te argumenty przeciwko udostępnianiu wynikają albo z problemów z jakiejś obawy o to czy takie udostępnianie jest legalne, Albo z, z, z problemów y, w ogóle z, z związanych z, z rozpoznaniem statusu prawa autorskiego y, zbiorów, które, y, które się posiadają. I y, nie chodzi tutaj oczywiście też o to, że my, y, jako okolice otwartej edukacji, będziemy zmuszać teraz instytucje kultury, żeby wszystkie swoje zbiory udostępniały y, za darmo w internecie, bo y, mówimy cały czas o zbiorach, co do których albo mamy pe pe pełne prawa. To są na przykład materiały edukacyjne czy publikacje, które wydajecie wewnątrz instytucji to można udostępniać na wolnych licencjach. Albo są to zbiory z domeny publicznej i te zbiory można jako domenę publiczną także, także udostępniać. Nikt nie oczekuje, że jeżeli, no nie wiem, Leszek Możner ma u was koncert i nagrywacie ten koncert to będziecie ten koncert udostępniać na, na wolnych licencjach, bo to jest pod względem umowy z Jaśkiem pewnie zupełnie niemożliwe. I wydaje mi się, że taka otwartość może być źródłem jakiejś przewagi na mówiąc brzydku rynku instytucji kultury, może wam dać argument do pokazywania, że wy wykorzystujecie w maksymalny sposób fundusze publiczne, które, które są do was kierowane. Może to być podstawa dosyć ciekawej komunikacji do, do użytkowników i wydaje się, że to też może działać pozytywnie przy, w, przy rozmaitych konkursach, konkursach grantowych. To jest pierwszy, pierwszy argument. Drugi argument za tym, żeby zacząć wdrażać z politykę otwartościową w swojej instytucji, to jest taki argument, który wskazuje na to, że ta polityka się też opłaca wewnętrznie e, instytucji. To znaczy e, e, możemy sobie wyobrazić przykład warsztatów organizowanych np. w muzeum i w ramach tych warsztatów powstają tworzone przez dzieci czy przez e, osoby dorosłe jakieś materiały, e, fotografie, rysunki. E, kiedy e, wprowadzamy taką zasadę, że wszystkie efekty takich warsztatów są dostępne na wolnych licencjach, uzyskujemy e, prawo do ich rozpowszechniania. E, możemy je wrzucać do, e, s, na, na, na swoją stronę, chronić w internecie, możemy e, budować na, na, na ich bazie jakieś publikacje. I e, to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy nie podpisujemy żadnych umów, czyli nie, nie uzyskujemy żadnych zgód od, od uczestników tych warsztatów i e, wszystko funkcjonuje na, na, na zasadzie copyright. Tak? Nie mamy żadnych możliwości wykorzystania tych, e, tych treści. E. Trzecia zasada to jest i to jest właściwie reguła jeżeli się idzie do instytucji kultury i się mówi no to może byście wdrożyli jakąś politykę otwartościową to pierwszy, pierwsze pytanie jest to czy możemy to zrobić z licencją która blokuje użycie niekomercyjne i jakby nikt was jako instytucji nie zmusi do tego żeby tej polityki użycie niekomercyjne nie wdrażać ale warto sobie zdać sprawę, że ta polityka niespecjalnie działa. znaczy, że e, creative commons, e, z atrybutem użycień Niekomercyjne działa jakby nie tak, jakbyście chcieli. I e, e, e, e, zamiast uderzać w biznes, e, tak naprawdę ten, e, ten atrybut, ten C uderza w te instytucje, które bardzo dbają o to, żeby przestrzegać prawa autorskiego, ale nie są specjalnie pewne, czy działalność, którą wykonują, nawet jeżeli to jest działalność propublikowana, to czy ta działalność ma cechy komercyjne czy nie. I w takim przypadku po prostu nie korzystają z tych treści. Więc warto się zastanowić, czy, czy te zasady MC są rzeczywiście takie efektywne. A jeżeli nie są, no to, to jest prosta droga do tego, żeby wdrażać ten standard otwartościowy oparty o wolne licencje. Tak i trzecia rzecz, czy, czy, czy kolejna rzecz to jest kwestia promocyjna. Myślę, że warto tym powiedzieć, bo wiadomo, że każdej instytucji zależy na tym, żeby ich zbiory były jak najszerzej rozpowszechniane i wykorzystywane. I problem w tym, że jeżeli my nie wdrożymy otwartości rozumianej jako domena publiczna, albo wolną licencje, to my nie mamy czego szukać w Wikipedii. E, po prostu Wikipedia nie akceptuje e, z oczywistych względów takich, takich treści. I e, e, nie, też zastanawiam się, dlaczego niektóre polskie instytucje e, nie zauważają tego problemu, że e, mając bardzo bogate zasoby, e, przy, wolą przekazywać je e, Facebookowi, dając mu licencję na użycie komercyjne tych swoich zbiorów, tak, publikując fanpage'a na, na, na Facebooku, a nie, nie udostępniają tych materiałów na Wikipedii. Jest sytuacja wówczas taka jak na przykład z fotografiami z powstania warszawskiego, że na Wikipedii więcej fotografii z powstania warszawskiego jest z archiwów niemieckich, które od kilku lat współpracują z Wikipedią dosyć już na formalnych zasadach zupełnie, a nie ma tam zdjęć z Muzeum Powstania Warszawskiego czy innych instytucji, które, które w Polsce się tym tematem zajmują i jest to dla mnie sytuacja zupełnie niezrozumiała, dlaczego akurat Facebook jest tutaj preferowany, a potencjał komunikacyjny Wikipedii jest, jest przecież porównywalny. To jest przykład wzrostu odwiedzin czy odsłon zapisów nutowych, czy dosyć niszowego materiału, który został nie, nie udostępniony na tych mediach, tylko podlinkowanych w hasłach pedystycznych. i wydaje mi się, że on pokazuje jak, jak wielki potencjał ma, ma Wikipedia w, w promowaniu, w wykorzystaniu. Jeżeli byśmy się w, zaczęli analizować te projekty, które rozmaite instytucje kultury zachodnie podejmują z Wikipedią to widać, że tam wzrost odsłon czy wzrost popularności treści udostępnianych przez instytucje jest, jest znaczący no i dobrze to były argumenty za a teraz yy, kilka, że, kilka słów na temat dlaczego może nie nie warto ale dlaczego to nie jest takie proste pierwszy problem wydaje mi się, że niestety nie było rano tutaj ale ten problem się pojawił. to jest problem czyszczenia yy, statusu prawna autorskiego Waszych zbiorów yy, Leznik ma taką w dosyć ciekawe stwierdzenie, on napisał w tym, w tym tekście, że chociaż domena publiczna jest w systemie prawnym jakoś tam zdefiniowana, tak? u nas to jest 70 lat od daty śmierci autora albo od daty publikacji utworu standardowo, ale faktycznie ta domena publiczna nie istnieje, bo co to jest za domena publiczna, kiedy ja chcąc wykorzystać zdjęcie z początku XX wieku muszę się zastanawiać przez godzinę albo dwie godziny, czy rzeczywiście to jest domena publiczna, a nie utwór osierocony, i na dodatek jeszcze jeżeli jestem z, z instytucji publicznej no to muszę angażować do tego prawników żeby mieć całkowicie jasną sytuację to jest jakaś fikcja tak mamy zapisany jakiś standard w prawie ale pod względem faktycznym to, to nie funkcjonuje i rzeczywiście jeżeli byśmy chcieli wdrażać standard open plan czy jakikolwiek inne podobne standardy, które opierają się albo na prawie do domeny publicznej, albo na wolnych licencjach, no to musimy mieć jasną sytuację co do tego, jaki jest status naszych zbiorów. A ten status bardzo często nie jest, nie jest jasny. Kolejnym problemem, to wydaje mi się, że to jest problem niespecjalnie mocno poruszany w dyskusjach o digitalizacji i w dyskusjach o Glam. To jest problem, który można streścić jako takie pytanie, co się dzieje z tymi prawami, które my użytkownikom dajemy albo oddajemy. Znaczy, czy nasz wysiłek jako instytucji zmierzający do tego, żeby wyczyścić status prawno-autorski, żeby na nasze zbiory nadać albo status domeny publicznej albo wolnych licencji, czy on w jakiś sposób jest społecznie ważny? Znaczy, czy ludzie korzystają z tych? Zasobów rzeczywiście w sposób inny niż republikowanie ich nie wiem, na Facebooku, tak? Albo produkowanie kubków i koszulów. I wydaje mi się, że problem jest dosyć poważny, bo nie wiem czy też macie takie poczucie, że w Polsce na razie jesteśmy na etapie, w dyskusji o digitalizacji, jesteśmy na etapie takiej polityki ze skanu i porząd. Znaczy skanuje się masę materiałów, po czym się kończy gratis, się pisze kolejny, skanuje Kolejny, kolejne kolekcje, ale gdzieś tam kuleje edukacja do wykorzystania tych zbiorów, kuleje e, angażowanie ludzi do tego, żeby z tych zbiorów w jakiś twórczy sposób e, e, korzystać. I e, wydaje mi się, że, e, że jest to że jeżeli my też nie wiemy za bardzo jak takie wykorzystanie mierzyć, to bardzo nam trudno na przykład iść do dyrektora tak, czy do jakiejś osoby, która jest decyzyjna i powiedzieć, jeżeli my teraz e, bardzo dużo czasu i energii zainwestujemy w, w przekonywanie całego zespołu twórców i, i, i osób odpowiedzialnych za, za, za wdrożenie wolnych licencji, a nie mamy żadnych danych, które pokazują jak te zbiory mogłyby być wykorzystane, tak? Nie ma żadnych metod skutecznych ewaluacji tego udostępniania, tego oddawania praw i oczywiście to nie powinna być taka ewaluacja, która mierzy tylko liczbę odsłon w naszym repozytorium, bo to jest zdecydowanie, zdecydowanie za mało. I są jakieś próby zmierzenia tego, tylko że one też nie są specjalnie efektywne, znaczy one wskazują na coś, ale nie do końca. Nawet jeżeli zobaczymy, że mamy jakieś 22 zbiory danych, tak jak tutaj, na ich bazie powstało 40 aplikacji w Holandii albo mamy 27 milionów zbiorów opisów czy metadanych w Europeanie i mamy 770 użytkowników API, czyli użytkowników, którzy korzystają z tych, z tych opisów i budują rozmaite rozwiązania na, na, na ich bazie, to ma, mamy, zatrzymujemy się w tej ewaluacji tylko na jakimś etapie, bo cały czas nie wiemy jaki jest zasięg społeczny na przykład tych aplikacji, które oni tworzą. Może to są zupełnie jakieś niszowe rozwiązania, których nikt kto nie jest z branży nie będzie instalował na telefonie komórkowym, bo mu się po prostu do, tego, taka do, do niczego taka aplikacja w ogóle nie, nie przydaje. Więc to jest, może to jest też ciekawy wątek do dyskusji tutaj, która się będzie dalej toczyła i w jaki sposób raz zachęcać ludzi do tego, żeby korzystali z tych praw, które my im chcemy gwarantować w standardzie otwartej instytucji kultury i dwa, w jaki sposób e, mierzyć to wykorzystanie, bo wydaje mi się, że z tym jest, e, z tym jest dosyć duży e, problem. E, przejdźmy dalej. No właśnie, ja jestem też, strasznie nie lubię takiej, e, takiego magicznego podchodzenia do, do wolnych licencji, czy w ogóle do kwestii otwartości. Znaczy, uznawania tego, że już taką, takie czarodziejskie zaklęcie, które nagle nam wszystkie, wszystkie problemy E, z, na przykład z obecnością instytucji w internecie rozwiązań. I e, to jest bardzo ważny problem. To jest problem utraty e, kontekstu, utraty kontroli nad zbiorami. Jesteśmy, myślę, że wszyscy e, jakby, zgodni co do tego, że nie jest rolą instytucji kultury e, czuwać nad tym, w jaki sposób zasady są wykorzystywane. Generalnie, ale są wyjątki, w których bardzo trudno sobie wyobrazić, że instytucja kultury będzie w jakikolwiek sposób wspierać takie użycie swoich zasobów, które byłoby nieetyczne. Tak? Na przykład: nie potrafię sobie wyobrazić, żeby fotografie dokumentujące zagładę, czy jakieś egzekucje z czasów II wojny światowej były udostępniane na wolnych licencjach, z, które z założenia nie, nie dają instytucji żadnej kontroli nad tym, w jaki sposób są te materiały wykorzystywane. W środku karta, gdzie jest na przykład bardzo dużo takich materiałów, te zbiory są w ogóle nie, nie po prostu ich nie ma w internecie. E, być może to jest kwestia edukacji, tak, ale e, jak, wydaje mi się, że są takie przypadki, kiedy ten open lamp, e, czy tą politykę musimy trochę przytemperować, czy ją, e, czy ją ograniczyć. Chociaż oczywiście to jest pytanie, co znaczy użycie, użycie etyczne, tak. E, e. Tak, i jeszcze jedna sprawa, który, wątek, który też się pojawia, wiadomo, że dosyć jednym z większych, czy nie, może najważniejszym problemem instytucji kultury są pieniądze i też pewnie nie jest tak, że nikt, na pewno dyrekcja, nie, nie, będzie, nie będzie dobrze patrzeć na sytuację, w której instytucja kultury miałaby ograniczyć jakieś przychody związane ze sprzedażą dobrej jakości skali. I y, myślę, że to też warto podkreślić, że w całym standardzie OpenGLAM czy w standardzie otwartości w instytucji, w instytucjach kultury nie ma w ogóle mowy o tym, y, jakiej jakości zbiory mają być udostępniane. Tam jest mowa o tym, jakie prawo ma dostać użytkownik do treści, tam jest mowa o tym, że jeżeli to jest materiał y, udostępniany, to nie może być tam y, żadnych technicznych barier związanych z jego wykorzystaniem, np. znaków wodnych czy konieczności, nie wiem, logowania się tak, żeby cokolwiek pobrać, tak jak to teraz jest niestety w, w Europie, w Polonie. O tym mówi standard Tongla. Ale nikt o zdrowych zmysłach nie będzie miał Wam za złe, że chcecie sprzedawać wersje produkcyjne swoich skał. Bo jakby to jest naturalne, tak? Tylko, że ja jako użytkownik chciałbym płacić za przygotowanie takiej wersji, a nie za to w jaki sposób Tą, ten tre tą treść będę wykorzystywał, tak, czy będę ją, że zapłacę więcej jak będę chciał ją użyć e, komercyjnie albo nie zapłacę, albo zapłacę mniej jak będę chciał ją użyć tylko do celów, do celów naukowych. Więc e, wydaje mi się, że to jest bardzo ważny, ważny argument, czy, czy, czy ważna sprawa. I to jest ostatni slajd, e, który pokazuje bardzo radykalne podejście do, e, do kontroli nad... E, e, e, rozpowszechnianie i wykorzystaniem materiałów to jest wypowiedź z instytucji, która jest taką gwiazdą otwartości, yy, która też ma bardzo duże środki na to, żeby być taką gwiazdą i całe otoczenie yy, też społeczne czy, czy prawne, yy, które wspiera tą otwartość. To, to muzeum yy wspiera yy bardzo, bardzo mocno też takie komercyjne fizyczne wykorzystanie zbiorów I to jest też pytanie do dyskusji, czy <śmiech> Moim zdaniem to jest ok, tak, nie miałbym z tym problemów, ale może wy jako jak, biorąc pod uwagę, jakie wy macie zbiory, z takim poglądem byście się nie, nie zgodzili. Jeszcze jedna sprawa, przeczytam ostatnio w statystykach, że tylko 14% instytucji kultury z całej Europy ma spisane jakieś strategie digitalizacyjne, więc jeżeli do tej pory nie macie takiej strategii to, to, to, to nie jest jakoś pewnie źle, ale to pokazuje też skalę problemu, Także my dopiero tak naprawdę zaczynamy dyskusję o tym, jak takie strategie powinny wyglądać. No to myślę, że to chyba byłoby na tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Teraz chciałabym zaprosić Klaudię Grabowską, reprezentującą Muzeum Historii Polski. Dzień dobry Państwu, nazywam się Klaudia Grabowska. E, i e, Stoję przed Państwem, żeby przekazać dobrą wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą e, również dla Państwa. Muzeum Historii Polskiej chce wdrażać e, otwarte standardy. Mamy bardzo silne poparcie dyrekcji. I wewnętrznie jesteśmy na etapie przegadywania tego, rozmawiania o tym, w jaki sposób to efektywnie zrobić. Część działań już zaczęliśmy i ja w swojej prezentacji będę chciała opowiedzieć trochę o tym, co jest zrobione, jakie mamy plany i z jakimi problemami się borykamy. Przestrzeń wirtualna służy Muzeum Historii Polskiej od 2006 roku. Od tego czasu pracujemy na polach edukacji, popularyzacji nauki, wspierania badań naukowych nad historią Polski. Będziemy chcieli, żeby ten potencjał był jak najbardziej wykorzystany. <śmiech> Głównym celem jest stworzenie wystawy głównej, której e, to tutaj jest na slajdzie, więc wydaje się, że otwartościowe standardy są nam całkiem po drodze. Mm. Otwieramy się, Będziemy w, e, myślimy o otwartości w zakresie prawnym, technologicznym i w zakresie, e, otwiera, e, w zakresie dostosowania naszych e, standardów do osób o specjalnych potrzebach. Zanim efekty naszej pracy będą e, widoczne, minie pewnie trochę jeszcze czasu. Mam nadzieję, że będą Państwo nam kibicować. E, a ja teraz pokażę trochę e, tego, co już zrobiliśmy i z czego mogą Państwo, e, z czego mogą Państwo korzystać. E, Muzeum Historii Polski e, w ramach prac działu badawczego tworzy narzędzia wspierające badania naukowe. Jednym z nich jest Baza Czasopism Humanistycznych, BASFUM. Na stronie basfum.pl znajdą Państwo bazę czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych. To jest baza danych bibliograficznych, w tym momencie mogą Państwo zobaczyć opisanych 300 czasopism naukowych, od pierwszych numerów do ostatnich, także każdy artykuł jest opisane osobnym opisem bibliograficznym. To jest około 330 tysięcy rekordów w tym momencie. Mam nadzieję, że ta baza stanowi znakomite narzędzie do prowadzenia kwerend naukowych. Cała baza jako baza i dane w niej zgromadzone jest dostępna na otwartych licencjach, także można ją wykorzystywać w całości lub w części, kopiować, przetwarzać do dowolnego użytku, pod warunkiem wkładania źródła tych danych. Pracujemy nad stworzeniem bazy pełnotekstowej, jej czasopism naukowych. Jej zaczątkiem jest kolekcja czasopism regionalnych, która znajduje się pod adresem mazowszech.ispl. Czasopisma te są do, dostępne do dozwolonego użytku. Niektórzy z Państwa będą mogli zarzucić że nam, że to nie jest w zasadzie taka otwartość, której byśmy sobie życzyli. Cóż, pewnie nie jest. Przełamujemy dopiero pierwszą barierę, która wiąże się w ogóle z dostępnością, z przeniesieniem materiału z nośnika analogowego na nośnik cyfrowy, co, jak się wydaje, jest jednak dość sporym, dość sporym postępem i ten open access, termin, w zasadzie którym się posługujemy w otwartej nauce jest pierwszym poziomem dostępności. Prowadzimy negocjacje z wydawnictwami i z redakcjami czasopism, które chcą udostępnić czasopisma w internecie. Niektóre z nich zgadzają się od razu na udostępnienie, udostępnienie pełnych tekstów czasopism na wolnych licencjach. Do końca roku Odsłonimy bazę pełnotekstową, w której znajdzie się do grudnia, mam nadzieję, już 100 tytułów czasopism. Współpracujemy z instytucjami naukowymi i instytucje te zachęcamy do stosowania otwartych standardów. W zeszłym roku zrealizowaliśmy projekt digitalizacji stereotypów dla Biblioteki Instytutu Historycznego. Jest serwis, serwis, który stworzyliśmy do tego celu, jest dostępny na, kod do serwisu jest dostępny na otwartej licencji, wszystkie dane, metadane również są dostępne w otwarty sposób. Kolejną ważną częścią działań biznesowych są działania edukacyjne. Na portalu belfer.hp.pl można znaleźć gotowe scenariusze lekcji, które już są na licencji CC BY. Powoli pracujemy nad tym, żeby wyczyścić stan prawny do następnych materiałów i stopniowo uwalniać wszystkie kolejne w miarę możliwości. Muzeum przyznaje granty na działalność wspierającą badania na historię polskim projekty które zajmują się mm, edukacją historyczną, e, projekty e, wspierające, e, wspierające e, troskę o dziedzictwo kulturowe. Pierwszym z tych programów jest Bunduszczypendialny Muzeum Historii Polski. Jest to projekt e, dedykowany dla, e, dla, dla cudzoziemców, którzy zajmują się historią Polski poza granicami naszego kraju. Co roku przyznajemy około 15, około 15 stypendiów. W tym roku edycja, edycja tegoroczna będzie miała zmianę w regulaminie. Wszystkie materiały, które powstaną w ramach stypendiów, będą musiały być udostępnione na licencji CC BY. Ten program znają Państwo pewnie bardzo, bardzo dobrze i większość, być może niektórzy z Państwa byli jego beneficjentami. Kolejna edycja będzie ogłoszona w styczniu. Jest to program Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym momencie wprowadziliśmy do tego regulaminu zapisy wymagające, aby wszystkie materiały, które powstaną w ramach projektów dofinansowanych z niego, były udostępniane na wolnych licencjach. Regulamin poszedł do akceptacji ministerialnej i, i będzie ogłoszony na początku tego roku. Będziemy zajmować się otwieraniem naszych starszych zasobów, które już zostały w jakimś, które już są opracowane. Będziemy pracować nad tym, aby wdrożyć odpowiednie zasady i regulacje wewnątrz instytucji, które, które zapewnią, że wszystkie materiały i wszystko co robimy będzie dostępne w otwarty sposób w przyszłości. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam panią Aleksandrę Wejnę i Zuzannę Ciesielską-Nina. Dzień dobry Państwu, na początek chciałabym zapytać Państwa kto z Państwa zna portal linatek.pl. Okej, okay, jest już jakaś liczba dla tych, którzy jeszcze jej nie poznali lub nie są na bieżąco ze zmianami, które zachodzą u nas na stronie zaczniemy audiowizualnie od spotu nowej linateki, który powstał i został pokazany wraz z uruchomieniem nowej linateki trzy miesiące temu w lipcu Ninatek z Narodowy Instytut Audiowizualny, który reprezentujemy dzisiaj. Czym jest Ninateka? To internetowy serwis treści audiowizualnych dotyczących kultury. Nie dzielimy jej na kulturę wysoką, niską po prostu <tuszy> tej kultury. Dla nas kultura żyje szczególnie dynamicznie w internecie. I Widzimy minatekę jako taki audiowizualny serwis, który jest też zarazem takim interdyscyplinarnym doświadczeniem, takim internetowym domem kultury. Mogą Państwo wejść do teatru, mogą Państwo pójść do filharmonii, albo do muszli koncertowej, albo do klubu muzycznego, czy też kina studyjnego. 98% materiałów w minatece jest dostępne bezpłatnie. 2% są to materiały, które zostały wyraźnie przez producentów zastrzeżone do użytku płatnego z racji ich polityki sprzedaży. Nawet w przypadku materiałów płatnych są to niskie opłaty, to jest 3 zł bodajże 69 groszy za dostęp do materiału godzinnego. 6 ,15 zł 15 groszy za dostęp do materiału powyżej godziny Natomiast wszystkie materiały są dostępne bezpłatnie w ramach dostępu edukacyjnego Realizowanego przez zakładkę Ninateka Edu Wszystkie materiały są dostępne bez reklam, bez ściągania, wszystkie całkowicie legalnie I tu chciałam się odnieść do poprzedniego, pierwszego wystąpienia Odnośnie licencji CC Posiadamy niestety tylko 30 materiałów na licencjach CC. Jest to związane z tym, że mamy bardzo skomplikowane umowy prawne. E, tak naprawdę ze wszystkich materiałów, które posiadamy w naszych archiwach, w których jest kilka tysięcy, tylko dwa tysiące obecnie jesteśmy w stanie udostępniać na naszej, na naszej stronie, e, właśnie z powodu trudności z czyszczeniem praw. E, bardzo dbamy o to, aby mieli Państwo dostęp do wyselekcjonowanych materiałów. W tym momencie udostępniamy taki materiał, które mają walory zarówno artystyczne, jak i merytoryczne. Są to fabuły, spektakle od Jarzyny, przez klatę Wernikowskiego, Lupe czy Grzegorzewskiego, przez muzykę, czy myślę tutaj mykietynie, Bendereckim, jazz, hip-hop, avant rock słuchowiska, dokumenty Tjudy Osieckiej, Ditkowa, Karabasza po animację, najstarsza animacja pochodzi z 1958 roku. W tej chwili te, co znajduje się dokładnie 2338 materiałów, ale liczba ta ciągle rośnie, w zasadzie nowe materiały pojawiają się prawie codziennie. Średnio przybywa nam około 100 materiałów miesięcznie, jak wynika z naszych ostatnich liczeń. Są to zarówno materiały wideo, jak i audio. Regularnie transmitujemy też wydarzenia online, takie jak koncerty Warsaw Summer Jazz Days, koncerty Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, Internetowy Teatr TVP dla szkół, czy Debaty Kultury 2.0, która swoją drogą zaczęła się dzisiaj w Anikowie. Co piątek o godzinie 12, czyli w samo południe, a jeśli chodzi o premiery teatralne, to wieczorami, ponieważ chcemy wrócić do pięknej tradycji teatru internetowego, publikujemy materiały z naszego skarbca z archiwum Niny. Dzisiaj upublikujemy o godzinie 15 transfer Janek Stawiamy także na edukację medianą, co to znaczy, znaleźliśmy taką furtkę w prawie autorskim, która pozwala nam na udostępnianie materiałów, które są płatne, ale na oglądanie ich przez uczniów i nauczycieli po uprzednim, po uprzednim zarejestrowaniu się to nie jest wszystko, ponieważ te materiały są także obudowane kontekstami, czyli scenariuszami, zaszytami um, ćwiczeń. Także nauczyciele i uczniowie mogą pracować na um, naszych multimediach i um, właśnie na tych scenariuszach i zaszytach lekcji. Nowa taka powstała z myślą o wszystkich użytkownikach, także o osobach niepełnosprawnych i wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą w pełni korzystać z zasobów internetu. Strona prezentuje się prawidłowo przy użyciu programów czytających, także jest dobrze widoczna w trybie wysokiego kontrastu. Pracujemy obecnie nad dostępnością naszych multimediów. Dzięki pracy ponad 30 wolontariuszy z całej Polski przygotowaliśmy już 100 transkrypcji do materiałów wideo, które w tym momencie są wdrażane na stronie i testowane. Lada moment opublikujemy też pierwsze filmy fabularne i rejestracje spektakli, opatrzone audiodeskrypcją, z której korzystają osoby niewidome. Jesteśmy otwarci na współpracę. Co to znaczy? Chcemy wykreować sytuacje, które też odpowiadają na aktualne trendy rynkowe. Widzimy też taką niszę, że ogólnie nie, nie, Polacy nie za bardzo mają ze sobą współpracować. I my chcemy przez to, że udos przez udostępnianie fragmentów i embedowanie naszymi fragmentami by zasilać e, państwa, strony, e, strony instytucji. E, bardzo dobrze pracuje nam się z Culture.pl i z portalami dzieje.pl. Jesteśmy otwarci na, na podobne rodzaje współpracy. E, też naszym jakby, walorem i e, z, znamy po prostu te z materiały, wiemy czego mogą Państwo potrzebować, więc zarówno proponujemy nowości, które dopiero co opublikowaliśmy, ale też mamy Państwo zapotrzebowanie, że szukają Państwo na przykład słuchawiska Janny Bator, Ciemno, Prawie noc, właśnie opublikowaliśmy w tym tygodniu. Wchodzimy też w interakcję z naszymi użytkownikami poprzez komentarze i sugestie. Bardzo chętnie zbieramy wszelkie uwagi, nie tylko na Facebooku, i innych portalach społecznościowych, pod materiałami w Linatece, dzięki platformie Discas, ale też mailowo, bo to dzięki uwagom naszych użytkowników, dzięki badaniom użytkowników i zbieranym ankietom udało nam się całkowicie przybudować budować pod względem funkcjonalności, tak, żeby spełniała oczekiwania użytkowników. A jak funkcjonuje Linateka i w jaki sposób budujemy serwis? Hmm, bardzo ważne jest to, aby wiedzieć, skąd pochodzą te materiały. E, najpierw zaczynaliśmy, jak Państwo wiedzą może, jako małe wydawnictwo, które parało się wydawaniem e, klasyki polskiej animacji i dokumentu, a e, z czasem spektakli teatralnych. E, przez produkcję własne przeszliśmy do koprodukcji, ponieważ nasi partnerzy zauważyli, że jesteśmy mm, być może godnym partnerem do tego, aby z nimi realizować się produkcje audiowizualne. Um, tak zaczęliśmy pracować Zaczęliśmy wchodzić w takie alianse jak Festiwa Pawła Szymańskiego, Festiwal Krzysztofa Komedy, to było na tym bardzo wczesnym poziomie. Potem w 2009 roku, kiedy poseł Narodowy Instytut Audiowizualny przekształcił się z PWA, czyli Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego, zaczęliśmy już pracę na większą skalę i zaczęliśmy rejestrować zupełnie niezależnie. Mm, Um, wydarzenia, które produkowaliśmy, koprodukowaliśmy, które były centrum naszych zainteresowań. Bardzo ważnym także źródłem naszych materiałów jest wieloletni program rządowy, o którym może też opowiedzieć w kuluarach nasz kolega Krzysz Krzysztof Trochim. Pro, jesteśmy operatorem um, jesteśmy tego programu z ramienia um, ministra kultury i dziedzictwa narodowego um, Program nazywa się Kultura Plus W, w jego ramach um, instytucje publiczne, kiedyś jeszcze niedawno także um, trzeci sektor um, Mogli um, digitalizować za, um, za te środki, które przekazywaliśmy um, w ramach tych grantów dotacji um, Z dziedzictwa audiowizualne um, w, w taki sposób eti etiudy, dane na to Osieckiej czy Ditkowa trafiły do naszych zbiorów, tak wygląda właśnie budowanie naszego serwisu. W innym ważnym źródłem materiałów na tece są umowy licencyjne zawierane z producentami filmowymi. W ten sposób uzyskaliśmy m.in. klasyczne animacje studia miniatur filmowych, czy ciekawe debiuty młodych filmowców ze studia Murka. Kolejny jakby sektor pozyskiwanych materiałów to są materiały naszych partnerów i tutaj jest też przestrzeń dla Państwa instytucji, dlatego, że bardzo chętnie przyjmujemy i promujemy na naszej stronie materiały instytucji kulturalnych, fundacji, stowarzyszeń zajmujących się kulturą. Korzystały z tego między innymi Nowy Teatr czy Galeria Zachęty, które dzisiaj nas gości. Kolejny jeszcze bardzo ważny segment to są materiały indywidualnych artystów, twórców i użytkowników nienateki, którzy chcą się podzielić tymi materiałami, swoimi pracami z nami. W ten sposób powstała obszerna kolekcja sztuki współczesnej, która pokazuje pracę czołowych polskich artystów współczesnych, ale w ten sposób powstał też projekt Archiwa Domowe, który pokazuje nagrania VHS lat 90. I bardzo cieszy nas wielość tych materiałów i to, że Państwo do nas dołączają i postanowiliśmy to jakoś uczcić w... w w maju, w czerwcu, tego roku, w kwietniu. Jest ich dużo, bardzo dużo. Dużo. Olbrzymia ilość. Bardzo dużo. tysięcy albo miliony. Oj, bardzo dużo. Wszystko. Znam no, się! No, Niezmierne istotnie jest dla nas nie tylko pozyskiwanie materiałów, jakość tych materiałów ich ilość, ale przede wszystkim sposób ich udostępniania. Jesteśmy bardzo otwarci i przychylni licencji CC, natomiast niestety często jesteśmy związani umowami, które posiadamy. Natomiast, bo są to umowy na przykład od 1958 roku, w naszych archiwach mamy znacznie więcej w ogóle materiałów, w których, o które walczymy o prawa, uwolnienie do samego pokazywania, udostępniania w internecie. A jeżeli chodzi o sam sposób udostępniania bardzo ważna jest dla nas wartość dodana do materiałów. To znaczy o to, żeby nie tylko one zostały pokazane, ale żeby zostały wzbogacone o opisy, o metadane, żeby żyły swoim życiem w internecie. Każdy materiał, który do nas trafia, oglądamy w redakcji takim. Przesłuchujemy, jeśli jest to materiał audio. Dodajemy wyczerpujący, rzetelny i totalnie autorski opis. Um, uważamy, że te materiały nie istnieją bez metadanych, to znaczy zawsze um, musimy podkreślić, chcemy podkreślać kto te materiały tworzy, um, dlatego um, tą wartością dookolną są metadany. Dane z tego materiału też nie istnieją w izolacji, to znaczy chcemy tworzyć w portalu taką sieć powiązań i kontekstów. To znaczy, jeśli um, mamy spektakl Grzegorza Jarzyny, to od razu chcemy go powiązać z biogramem Grzegorza Jarzyny albo z wywiadem. Także to tworzy taką siatkę kontekstów i powiązań u nas. A także, tak jak mówiłam wcześniej, ważnym komponentem są też scenariusze lekcji. W miarę możliwości prawnych nasze materiały staramy się pokazywać nie tylko w tece, ale też w postaci spotów, memów, na Facebooku, we fragmentach na YouTube i Google Plus, w postaci embedów na stronach naszych partnerów, czy na zagranicznych platformach multimedialnych dotyczących kultury, takich jak zajmujący się sztukami performatywnymi Eklab, czy zajmujący się formatami telewizyjnymi U-Screen Excel. Nauczycielom i uczniom zapewniamy bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów w ramach dostępu edukacyjnego. Wychodzimy z założenia, że materiały audiowizualne mają żyć, mają też rozmawiać ze sobą i w pewien sposób inteligentnie komentować rzeczywistość, w której żyjemy. Tak więc co poniedziałek rano publikujemy nowy temat tygodnia. Niedawno to była na przykład fotografia jako sposób życia, tęczowa ninoteka, czy czy kolory Kiślowskiego. Um, dodatkowo we wtorek, w każdy wtorek wysyłamy Państwu lekki, wizualny newsletter linijek. A w prawym, górnym rogu po prawej stronie mamy taką sekcję Redakcja <coughs> Poleca, w której polecamy hity. A naszą specjalnością są także akcje specjalne. Aha, dobrze. To co nie taka może zrobić dla Państwa. Przede wszystkim może promować Państwa materiały, rejestracje czy filmy, dlatego, że wiemy, że nieustannie wzrasta apetyt internautów na odbieranie informacji w formie wideo. My możemy stworzyć przestrzeń specjalnie, właśnie wykreowaną do percepcji takich, takich treści. Są to takie strefy producenckie lub marterskie, które przypominają po prostu osobne galerie każdego partnera. I w ten sposób promujemy nie tylko wielkich producentów, takich jak Telewizja Polska, Polskie Radio, WFDF, um, łódzka Szkoła Filmowa, ale także instytucje kultury, takie jak Teatr Polskich wydgoszczy, Muzeum Sztuki w Łodzi czy Instytut Muzyki i Tańca, a także grupy artystyczne, takie jak Tworzywo czy Komuna Warszawa. Um, Wychodzimy z założenia, że ta Ninateka nie powstała dla nas, ona powstała dla Państwa i dlatego chcemy Państwa włączyć w jej rozbudowę i też niejako w, w, Przez to, że Państwo dodają swoje materiały do Ninateki, ona fluktuuje i rozwija się i te materiały mamy po prostu drugie życie u nas w portalu i w ten sposób też wzbogacamy polski krajobraz internetowy. Więc oferujemy Państwu to, co realizujemy, między innymi skarczer.pl i czyli um, my udostępniamy nasze fragmenty, oferujemy Państwu nasze fragmenty w postaci embedów, aby wspogać po prostu Państwa strony. Bardzo dziękujemy i zapraszamy też na naszą stronę facebookową. Jeśli mieli Państwo jakieś pytania, to jesteśmy. Jeszcze przez chwilę, więc zapraszamy. I dziękujemy. Dziękujemy ja zapraszam Piotra Kopszaka z Muzeum Narodowego. Dzie dziękuję bardzo za zaproszenie. To będzie takie interludium, bo akurat moje wystąpienie nie jest tak ściśle związane z tematem konferencji, jak mu się mogło wydawać. Także bardzo, bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Właściwie jest, jest ono adresowane bardziej do praktyk. Także może jeszcze zanim zacznę mówić o tym, o czym miałem zamiar, to jeszcze takie dwie uwagi. Bardzo, bardzo mnie zdziwiło, że wszyscy, pra... jeżeli odnoszono się do jakiegoś dzieła sztuki, to mówiono o Bitwie pod Grunwaldem. A ja jestem, muszę się przyznać, tą osobą, która jest odpowiedzialna za udostępnienie Bitwy pod Grunwaldem w cyfrowym Muzeum Narodowym. Te oklaski, te, oplaski, te oplaski są przedwczesne, bo... Yy, Wszystko w pana rękach. Yy, bo to było, to było tak, że, yy, że koledzy mówili, no udostępnij tą bitwę, udostępnij. Mamy 800 tysięcy zabytków do udostępnienia, a wy mi zawracacie głowę jakimś obrazem, który wszyscy znają. No i w końcu udostępniłem, także... No, są właśnie, nie wiem czy wszyscy z Państwa wiedzą, że, że bitwa pod Grunwaldem, do końca sierpnia 1939 roku wisiała za, za, za tą ścianą, dopóki Józef Aysmont nie wywiózł jej furmanką do Lublina, co zresztą przypłacił własnym życiem. No dobrze, aha jeszcze druga, druga uwaga, zanim zacznę mówić o tym, o czym miałem mówić. Otóż wydaje mi się, że no, ja jestem akurat przekonany, mimo że pracuję w Muzeum, jestem przekonany do tej Open plan, Natomiast myślę, że bardzo wiele osób ma bardzo duże kłopoty ze zrozumieniem sensu tego, i tutaj jakby ta działalność promocyjna jest niezwykle ważna. Ja mogę dołożyć swoje dwa grosze, bo wieczorami jestem też wydawcą i wydałem już cztery książki, które są ilustrowane wyłącznie ilustracjami udostępnionymi, właśnie przez muzea i muzea amerykańskie, które udostępniają w rozdzielczości rzeczywiście, oczywiście ze wszystkimi prawami, ale też samo udostępnienie praw, jeżeli możemy ściągnąć tylko plik 800 na 600 pikseli, no to jest trochę mało, mało przydatne, natomiast jeżeli możemy ściągnąć plik, który ma 30 megabajtów, no to możemy z tym plikiem już coś, coś zrobić sensownego. Także wydaje mi się, że te muzea polskie, które zaczną nie tylko, udostępniać licencje ale udostępniać pliki w dużych rozdzielczościach, to w, jeżeli zrobią to szybko, to, to, to mają szansę to wykorzystać jak promocyjnie. A w tym momencie, kiedy już wszyscy będą to robić, no to korzyść będzie dużo mniejsza. Także kto pierwszy ten lepszy. Dobrze, to może przejdę nareszcie do, do meritum. Chciałem jeżeli ktoś się zajmuje digitalizacją, no to jest to oczywiście skazane na e, korzystanie z programów do opisu obiektów, e, do, do wprowadzania metadanych e, w muzeach w Polsce, co e, no jednak zadziwiające, są stosowane wyłącznie programy komercyjne e, jest to e, no jest to głównie związane z tym, że, że, że, że jest potrzebne do takich program, serwis, y, oczywiście są to z, programy bardzo skomplikowane i y, y, y, y, użytkownicy, y, no jest dość długi proces uczenia się, uczenia się obsługi takich programów. No poza tym, grono użytkowników jest niewielkie, także, nie wiem, wydaje mi się, że żadne muzeum w Polsce jeszcze nie korzysta z programów udostępnianych na licencji open source. Tymczasem istnieją dwa takie programy w tej chwili. Jeden z nich, o którym chciałam powiedzieć, nazywa się Collective Access, jest rozwijany już od 2003 roku przez firmę UR League. a właściwie od tego bym miałem zacząć. Tak, to, to, to, to są te medyczne metadany. Tutaj jest karta inwentaryzacyjna pierwszego samochodu z Muzeum Mercedesa. Otóż, zresztą może, możecie Państwo zobaczyć, że raczej nie jest, nie jest to opis, który dałoby się dostosować do jakiegokolwiek standardu. Ale wracając do programu Collective Access. Jest to program, który jest używany już w tej chwili przez chyba kilkaset instytucji. W tym są instytucje akademickie, instytucje artystyczne, korporacje też, archiwa filmowe, towarzystwa historyczne, biblioteki, muzea i nie ma żadnej instytucji polskiej. Myślę, że nie, nie muszę przekonywać nikogo na tej sali do, do korzystania z programów na, udostępnianych na, na licencji open source. To jest temat na, na, na dłuższą rozmowę, jeżeli ktoś nie jest, nie jest przekonany. Mam nadzieję, że wszyscy to doceniają. Właściwie w tym momencie powinienem e, pokazać, e, uruchomić ten program, pokazać poszczególne ekrany, opowiedzieć jak się, jak się go używa, e, jak jest to łatwe i przyjemne. E, no niestety niestety wprowadzenie opisów metadanych nigdy nie jest łatwe i przyjemne, a gdybym chciał to zrobić, jest to, jest to program naprawdę bardzo skomplikowany, by mi to na no, podejrzewam około godziny. Także powiem tylko o najważniejszych jego zaletach, moim zdaniem. Podstawowa sprawa, konstrukcja programu, jeżeli państwo coś, coś już wiedzą na temat metadanych, to, to na pewno słyszeli państwo o modelach, o modelach, o standardach. Jeżeli używa się odpowiedniego standardu, to po pierwsze te, te, te metadane są w logiczny sposób opisują cały obiekt, a poza tym można te informacje przenosić z jednego standardu na drugi, czyli po prostu komunikować się między instytucjami, które ich używają. W tym programie jest to, jest to dość elastycznie potraktowane, to znaczy z jednej strony ono wspiera różne standardy, na przykład od razu po instalacji możemy sobie zainstalować standard Spectrum, który jest stosowany w Wielkiej Brytanii, albo Dublin Core, albo jeden z innych standardów stosowanych w Stanach Zjednoczonych, ale ponieważ program definiuje kilkanaście podstawowych typów, takich jak Właśnie obiekty, kolekcje, wypożyczenia, zdarzenia, podmioty, to mogą być instytucje albo osoby. Te, te, te wszystkie typy mogą być później redefiniowane, co, co powoduje możliwość rozbudowywania tego standardu, dopisywania wszelkiego rodzaju danych, które nam są potrzebne. Także elastyczność tego programu powoduje, że, że jest on używany przez bardzo różne instytucje. No myślę, że takim najbardziej, nie będę, nie będę czytał tej listy, zresztą ona jest skrócona. Jeżeli wejdą Państwo na stronę programu, ich jest dużo więcej. Powiem tylko, no, to, to jest dość ciekawa myślę sprawa. Program został przyjęty przez Muzeum 11 września. Jest używany m.in. do opisu pozostałości z obu budynków zniszczonych w ogóle wszelkich pozostałości z tego obszaru a z drugiej strony jest używany do opisu książek do opisu danych historii opowiadanych przez świadków E, oczywiście e, materiałów e, wideo, e, dzieł sztuki, e, wycinków prasowych. Także to wszystko jest jakby w tym standardzie, w tym e, właściwie profilu aplikacyjnym stworzonym dla Muzeum 11 września. To jest chyba jeden z, e, z takich najbardziej e, bogatych profili aplikacyjnych, które są dostępne. Właśnie, to jest, to jest też jakby wielka zaleta tego programu, że od razu na stronie twórców można pobrać konkretne profile aplikacyjne dostosowane do modelu działalności. Jeżeli na przykład prowadzimy inwentaryzację muzeum historycznym, mamy kilka profilów tworzonych przez muzea historyczne. Muzea sztuki mogą stosować z kolei profil który jest oparty na, na standardzie CDW A lite Tutaj muzea artystyczne mają dużo dużo ułatwienie, bo tak samo już od razu w momencie instalacji jest wspierany tezaur z Getty'ego AAT, czyli właściwie taki podstawowy słownik do opisu dzieł sztuki. Ale już nie będę mówił o tym szczegółach związanych ze standardami, co jest jeszcze z punktu widzenia użytkownika tego programu jego ogromną zaletą? Bardzo duża granulacja praw dostępu do poszczególnych, poszczególnych danych to znaczy, można tworzyć oczywiście grupy użytkowników, ale można też oznaczać stan zaawansowania pracy nad, nad tekstem, to znaczy e, s, e, czy, czy, czy e, tekst jest po redakcji, czy jest zatwierdzony, czy jest już gotowy do publikacji w internecie. E, to e, plus jeszcze możliwość stosowania różnych słowników, które można podłączać, e, to e, powoduje, że e, na przykład e, w Muzeum Narodowym jesteśmy teraz pracujemy nad takim programem digitalizacyjnym Partage Plus, w ramach którego digitalizujemy sztukę około 1900 i mieliśmy spory problem z użyciem słowników tworzonych w czasie tego projektu. Otóż w, w ramach projektu, ponieważ w muzeum są stosowane słowniki, które powstały w trakcie tworzenia samego programu. Tak, w inny sposób je dzieła sztuki, niż na przykład właśnie inne muzea. Na przykład rodzajem, rodzajem obiektu, w przypadku odbitki graficznej, w przypadku grafiki jest odbitka graficzna, podczas gdy informacja, że jest to akwaforta znajduje się u nas w polu technika. Natomiast w, w przypadku tego projektu akurat akwaforta jest uważana za rodzaj obiektu i powinna trafić do pola rodzaj. Także przeniesienie naszych danych na, na dane, które będą użyte w Partaż Plus no, oznacza mapowanie kilkuset haseł z, z różnych pól. No już nie chcę wchodzić w szczegóły. W każdym razie myślę, że jeżeli ktoś z Państwa będzie brał udział w takich projektach, które mają za zadanie zharmonizowanie danych z różnych instytucji, to właśnie, właśnie takich problemów z metadanymi będzie, będzie sporo. Krótko mówiąc, w tym programie można zastosować, wystarczyłoby dodać ten słownik z partażu do słowników używanych w ramach tej instytucji. Każdy z użytkowników mógłby po prostu wybierać, opisując obiekty, odpowiednie hasła z tego słownika. Ten słownik nie musiałby być publikowany online, także w opisach mogłyby pozostać te informacje używane normalnie. A w eksporcie do, do portalu na przykład łączącego dane z różnych instytucji, można by było użyć tego przyjętego wspólnie słownika. No ja wiem, że to, to brzmi mocno abstrakcyjnie, ale, ale zapewniam Państwa, że w momencie, kiedy, kiedy zaczną Państwo brać udział w, w, takich, w takich projektach, a mam nadzieję, że, że ich będzie dużo więcej, to, to, to, to na, natkną się Państwo właśnie na, na ten mur nieprzenaszalności, państwa danych i y, oczywiście y, to, wszystko, to wszystko, można obejść, natomiast wydaje mi się, że zastosowanie odpowiedniego programu na samym początku jest, jest y, dużym ułatwieniem. Y, no i y, tak, tak, już kończę, dobrze, to tylko ostatnia informacja. Program nie miał do tej pory swojej kolonizacji. Trzy dni temu założyłem na takim portalu Transifex stronę z, poświęconą tłumaczeniu programu na, na język polski, także jeżeli ktoś chciałby zgłosić swój akces, chęć pomocy, to, to zachęcam Proszę się zarejestrować w portalu www.transifex.com, znaleźć program Collective Access i skontaktować się ze mną. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam Katarzynę Sawko i Otwarte Zabytki. Witam serdecznie. Ja się nazywam Kasia Sawko, pracuję w Centrum Cyfrowym, które jest tutaj jednym z gospodarzy i chciałam się podzielić naszymi doświadczeniami z realizacji projektu Otwarte Zabytki. To jest projekt o tyle urokliwy, że nie urodził się na naszej naradzie strategicznej, tylko rozrósł się spontanicznie, a my zostaliśmy w pewnym sensie zmuszeni do jego koordynowania, co nam się bardzo podoba, bo jak wiadomo organizacje pozarządowe często uszczęśliwiają swoimi projektami na siłę, więc to jest coś, co ten, ten projekt czyni w naszym odczuciu dosyć szczególnym. Zaczął się dwa lata temu, kiedy byliśmy partnerem technicznym konkursu WikiLubi i Zabytki. I udało nam się wtedy wydobyć od Narodowego Instytutu Dziedzictwa rejestr zabytków, który jak się okazało roi się od błędów jest niekompletny. No i ponieważ NIT był na tyle życzliwy, że zgodził się udostępnić w przyjaznym formacie swoją bazę, Stwierdziliśmy, że to jest świetna okazja i że my ją z coś z nią spróbujemy zrobić. I tak się trafiło, że przy okazji Open Data Day udało nam się stworzyć takie bardzo proste narzędzie do edycji danych. I zwróciliśmy się do internautów z prośbą, żeby pomogli nam ten rejestr wyczyścić. Trochę pouzupełniać dane, trochę skompletować. Projekt nabrał takiego charakteru crowdsourcingowego, to znaczy w czynie społecznym, w cyfrowym czynie społecznym każdy zajął się takim malutkim rejestrem i mógł zrobić odrobinę, żeby ta baza po prostu nabrała bardziej profesjonalnej formy. No i okazało się, że to się Udaje. To znaczy, że tych ludzi, którzy wzięli udział w dniu otwartych danych było sporo, że im się podobało, trochę to przerosło nasze oczekiwania, no ale stwierdziliśmy, że na zasadzie trochę zdigitalizuj i rzuć, że to tyle, ale później okazało się, że internauci, którzy gdzieś tam w zakamarkach internetu cały czas to narzędzie mieli dostępne, że się zaczę zaczęli do nas odzywać, że oni chcieliby jeszcze i że właściwie e, takich osób e, przybywa, że jest sporo miłośników, zabytków i oni chętnie by takie dane e, poedytowali. E, to jest taki nasz wizard z, z okresu akcji, którą urządziliśmy kilka miesięcy później. On już był trochę bardziej popowy, trochę bardziej dostępny. Staraliśmy się akcję rozpromować i przez trzy tygodnie zaprosiliśmy internautów żeby dalej czyścili z nami bazy. I chodziło tak naprawdę o to samo, żeby poprawić nazwę, dodać adres tu i ówdzie, czy zgeolokalizować zabytki, ponieważ w bazie Nidu takiej pozycji nie było. Przez trzy tygodnie w tej akcji wzięło udział 7 tysięcy osób, co wydawało nam się spektakularnym sukcesem, bo były wakacje, mieliśmy zero środków na promocję, a ludzie zgłaszali się w pewnym sensie drzwiami i oknami. Nie potoczyło się to tak jak sobie wyobrażaliśmy, że dotrzemy do mas mediów, mimo że partnerów mieliśmy całą masę i że, y, że będą ludzie y, jakoś tak bardzo masowo indywidualni użytkownicy nam te bazy uzupełniać, ale okazało się, że istnieje masa małych stowarzyszeń, drużyn harcerskich, oddziałów PTTK, y, jakichś lokalnych mediów, którzy się zajmują swoimi zabytkami, mają mnóstwo danych, Chodzą, robią zdjęcia i nie bardzo wiedzą, jakby to centralnie umieścić w sieci, żeby się tym podzielić. No i y, w pewnym sensie projekt zaczął się rozrastać sam. Stwierdziliśmy, że czemu nie, idziemy za ciosem, y, i ponieważ te pola w y, prostym formularzu w pierwszej części akcji były bardzo skromne. Y, a tych danych, które internauci chcieli chcieli nam dostarczać, było znacznie więcej, to stworzyliśmy taki przystępny, otwarty serwis, otwartezabytki.pl, gdzie pojawiło się już pola z opisem, możliwość dodawania fotografii, kategorii, tagów, opcja alertowania i trochę to do na nas spadło, trochę się przeraziliśmy, bo my zajmujemy się edukacją prawno-autorską i na co dzień jesteśmy bardzo poważni, znamy wszystkie argumenty za otwartością i potrafimy sprzedawać otwartość sami. A tutaj nam przyszło do realizacji otwartego programu, takiego bardzo rozproszonego, który się nie toczy centralnie, tylko w którym biorą udział bardzo różni ludzie z całej Polski, których jakoś do tej otwartości trzeba przekonać. No i projekt nas trochę nauczył pokory, a z drugiej strony jest dla nas takim pretekstem i narzędziem, żeby tę otwartość jakoś krzewić. Okazało się, że otwartość jest wtórna, że zabytki są fajne i że ludzi przekonuje raczej taka idea, że mogą się czymś podzielić, po prostu. Że działa raczej takie hasło, podzielimy się, że to będzie za darmo, że każdy będzie mógł z tego skorzystać, niż że to będzie otwarte, że będzie dostępność prawna, technologiczna. To są już raczej takie hasła, które my sprzedajemy przy okazji, i staramy się mówić bardzo prostymi słowami, żeby przekonywać do tej idei raczej niż, niż zmuszać. I w trakcie realizacji tego projektu, który którym się dzieje bardzo dużo takich y, rzeczy obok, spacerów, warsztatów, spotkań w kawiarniach czy wieczorów w bibliotekach, w czasie których ludzie sobie edytują nasze otwarte zabytki, staramy się nie być takimi zabortystami. Zdarza się, że ktoś w dobrej wierze znajdzie zdjęcie gdzieś w Google i zamieści, y, bez y, posiadania autorskich praw majątkowych. No i my cierpliwie mailujemy, tłumaczymy, ale nie wyrzucamy tych fotografii od razu i podejmujemy takie ryzyko, że, że po prostu ponieważ dzieje się to w dobrej wierze i staramy się to na bieżąco klarować, to żeby nie było to takie bardzo, bardzo sztywne. Nie będę opowiadała o tym jak działa serwis, on jest prosty, każdy sobie może zajrzeć, tam się pojawiają aplikacje, które mogą działać niezależnie w różnych innych serwisach i pojawia się coraz więcej funkcjonalności, a ponieważ my się na zabytkach na początku zupełnie nie znaliśmy, to nie mogliśmy właściwie zachować się inaczej, jeśli chcieliśmy, żeby ten projekt nam się udał, tylko musieliśmy się zacząć konsultować ze środowiskiem, bo ani nie jesteśmy ekspertami od digitalizacji, ani od archiwów, ani od zabytków, więc byliśmy trochę w tarapatach. No i okazało się, że to było bardzo dobre posunięcie, takie po prostu postawienie sprawy bardzo jasno, że ludzie za nas walą, jest serwis, My, my, my, nasza wiedza jest mocno y, ograniczona że po prostu potrzebujemy merytorycznej pomocy i chcielibyśmy się skonsultować z ludźmi, którzy się zabytkami zajmują na co dzień i spytać, y, co my możemy zrobić. Zawsze przy okazji sprzedajemy ideę otwartości, korzystamy z tej samej licencji co y, Wikipedia, y, dlatego też, że y, mamy cały czas nadzieję na połączenie naszych przynajmniej fotozbiorów. Y, no i y, okazało się, że bardzo trudno nam było przewidzieć, w jakim kierunku ten projekt się rozwinie. Na jednych z konsultacji takich y, warsztatowych okazało się, że ludzie, którzy zajmują się zabytkami zawodowo, architekci, przewodnicy, y, badacze mają bardzo utrudniony dostęp do archiwów, z których praktycznie bardzo potrzebują korzystać przy opracowywaniu planu wycieczki, przy jakichkolwiek planach przebudowy w przypadku architektów, że architekci terenów zielonych nie mogą zrobić absolutnie nic bez szczegółowego przeanalizowania map od początku istnienia danego obiektu i że to jest kłopot, taki codzienny, codzienna frustracja, bo albo archiwum jest daleko, albo jest krótkoczynne i że oni by bardzo chcieli, żeby e, takie zasoby powoli zaczęły pojawiać się w sieci. E, I stąd powstała taka odnoga digitalizacyjna otwartych zabytków, gdzie już nie społecznościowo i indywidualnie internauci wrzucają swoje rozproszone treści, tylko postanowiliśmy zgłosić się do archiwów, do Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków i spróbować przekonać któryś z urzędów do tego, żeby otworzył swoje dane. Nie było to łatwe. Udało nam się z jednym na razie, z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu. Zaprosiliśmy pracowników tego urzędu do Warszawy i po 48 godzinach potów, i bardzo twardych negocjacji, a czasem bardzo miękkich. Właściwie tam naprawdę ci, ci urzędnicy, którzy przyjechali w Dobrej wierze, byli bardzo otwarci, mieli łzy w oczach, bo wszystko groziło zawaleniem się procedur i dotychczasowego systemu. I naprawdę czuli bardzo duży opór i lęk przed tym, żeby swoje zasoby uwolnić. Udało nam się wspólnie stworzyć projekt pod takim hasłem Otwarte Zabytki Digitalizacja i obecnie pracujemy nad serwisem, w którym już za dwa, trzy miesiące udostępnimy taki pilotażowy zasób kilkudziesięciu zabytków z Opola i okolic i w którym zamieścimy dokumenty archiwalne, one są w tej chwili digitalizowane. To była trochę droga przez mękę dla nas ze względu na to, że koordynujemy ten projekt nie widząc tych dokumentów. Partnerem naszym jest Muzeum Historii Polski Klaudia które były moją przedmówczynią, no i trochę nie wiemy, co z tego wyjdzie. Staramy się stworzyć taki serwis, który będzie gotowy właściwie dla innych urzędów do wykorzystania, jeżeli znajdą się odważni urzędnicy gotowi do tego, żeby udostępniać swoje, swoje dane. No i oprócz takich kwestii emocjonalno-praktycznych, pracy urzędu i rzeczywiście bardzo takich silnych, bardzo silnego przywiązania do do procedur, bo była oczywiście kwestia problemów prawno-autorskich statusu prawnego tych dokumentów, więc przygotowaliśmy ekspertyzy, które miały uspokoić urzędników. To nam się po części udało, oni do końca spokojni nie są i boją się, że przyjdzie jakiś właściciel zabytku i z pozwem, że wszystko się źle skończy. Mamy nadzieję, że tak nie będzie. Właściwie, taką, w, te, w procesie digitalizacji, takim jedynym technicznym problemem były dane wrażliwe, dane osobowe właścicieli, yy, i to są, to są dane, które musimy, musimy po prostu wymazać, publikując te dokumenty. No i niebawem yy, wszystko się okaże. Proszę <klucz> porównać. Dziękuję bardzo. <klucz> Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam Annę Czyżewską z tematem dlaczego nie. Dzień dobry, ja się nazywam Anna Czyżewska, jestem etnografką ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Jako etnografów w, i etnografki w stowarzyszeniu interesuje nas to, jak żyją ludzie i jaka jest ich codzienność, także w tym wymiarze materialnym. Stąd pojawił się w 2009 roku pomysł, aby stworzyć stronę internetową poświęconą polskim skansenom. Skanseny to muzea na wolnym powietrzu. Interesowały nas przede wszystkim muzea budownictwa ludowego, jako te, które pokazują życie codzienne ludzi w przeszłości. Chcieliśmy zrobić taką stronę, na której wszystkie muzea byłyby zaprezentowane w jednym miejscu. Takiej strony w 2009 roku nie było. Były dwie takie, była jedna prywatna strona, ale ona po prostu prezentowała takim zbiorem linków do muzeów. My chcieliśmy stworzyć taką etnograficzną stronę, która zawierałaby opis no właśnie z takiej etnograficznej strony, pokazujące różnice pomiędzy tymi muzeami. Różnice regionalne, no dotyczące jakby tej specyfiki konkretnych regionów. Chcieliśmy także, aby tam były informacje praktyczne, łatwo dostępne, godziny otwarcia czy też sezonowość, ponieważ muzea na wolnym powietrzu, a część z nich jest dostępna tylko w okresie od mniej więcej kwietnia do, do października, ale też nie wszystkie, więc żeby łatwo było to znaleźć. Chcieliśmy, żeby była także baza aktualności, wydarzeń, które odbywają się w muzeach. Wielokrotnie ludzie nas pytali, jako etnografów, czy wiemy, co dzieje się w jakimś muzeum i kiedy, albo w ogóle, gdzie jakieś muzeum najbliższe im się znajduje. Czy Państwo wiedzą, gdzie jest najbliższe Warszawy muzeum na wolnym powietrzu? W sierpcu. albo gdzie jeszcze może być? W Radomiu? w Łowiczu, ale najbliższe muzeum skansenowskie na wolnym powietrzu to jest muzeum prowadzone przez Stowarzyszenie. Znajduje się w Kuligowie koło Radzymina, można dojechać miejskim autobusem, a potem rowerem 10 km i, i jest się w najbliższym, a najbliższym skansenie. Więc ludzie też pytają nas, gdzie jest najbliższy skansen, a więc chcieliśmy, żeby tam była mapa te wydarzenia. I co było dla nas jeszcze ważne, jako młodych absolwentów w kierunku, jakim jest etnologia, to to, żeby była baza zdjęć, które moglibyśmy sobie swobodnie wykorzystywać, zdjęć obiektów, które znajdują się w muzeach, zdjęć obiektów i architektonicznych, i wyposażenia, które, które w muzeach jest. Ponieważ na stronach internetowych muzeów, jeżeli były zdjęcia, to raczej, raczej tylko obiektów architektonicznych, a częściej, proszę pamiętać, że był to 2009 rok i strony internetowe muzeum wyglądały wtedy zupełnie inaczej i czasem w ogóle nie istniały w przypadku muzeów skansenowskich, żeby te zdjęcia nie były zdjęciami nastrojowego muzeum jakiejś drewnianej chałupy w liściach jesiennej aurze, czy wiosennej aurze, czy wakacyjnej aurze, czy też zimowej aurze, tylko żeby to był konkretny obiekt architektoniczny, o konstrukcji ryglowej chałupa przysłupowa, konstrukcja zrębowa, taka czy inna. Więc chcieliśmy, żeby te zdjęcia były legalne, i żebyśmy mogli sobie z nich korzystać, przygotowując różnego rodzaju prezentacje, żebyśmy mogli wykorzystywać je w pracach naukowych i żeby też inni mogli z nich w ten sposób korzystać. pełni takiego zapału i takich potrzeb wzięliśmy udział w konkursie Ministerstwa Kultury, otrzymaliśmy dofinansowanie i stworzyliśmy stronę z Kansenet. Strona wygląda w ten sposób, tak wygląda mapa. Trafiliśmy, odwiedziliśmy 60 muzeów. Teraz powstają dzięki środkom unijnym kolejne muzea, więc nasza strona się rozwija i wzbogaca o kolejne, kolejne muzea. Odwiedziliśmy muzea, zrobiliśmy zdjęcia w każdym muzeum. Te zdjęcia opisaliśmy, przygotowaliśmy do prezentacji, informacje praktyczne i udostępniliśmy zdjęcia na licencji Creative Commons. Ale spotkaliśmy się z dużym oporem i wątpliwościami środowiska muzealniczego. Pierwsza wątpliwość dotyczyła słowa skanseny. E, dla nas e, nie muzealników, e, ale młodych e, działaczy organizacji pozarządowej i co ważne też z Warszawy, e, byliśmy dla, e, dla muzealników e, z, spoza e, centrum e, młodymi szaleńcami, którzy nie wiedzą na co się porywają. Po pierwsze, dlaczego używamy słowa skansen? Skansen e, według osób, z którymi konsultowaliśmy się ekspertami e, jest zarezerwowany dla muzeum skansen w Sztokholmie i nie powinniśmy go używać, ponieważ, e, ponieważ nie, mimo że wszyscy wiedzą co to jest skansen i ludzie powszechnie tego słowa używają, określając muzeum na wolnym powietrzu. Powinniśmy używać według e, według pewnej opiniotwórczej grupy, e, słowa e, określenia muzeum na wolnym powietrzu, które jest zupełnie niejasne dla e, przeciętnego odbiorcy. E, kolejna wątpliwość e, dotyczyła tego, czy będziemy pokazywać tylko muzea, e, w przypadku muzeów skansenowskich są to przede wszystkim muzea, e, których organizatorami jest, są samorządy wojewódzkie. E, my chcieliśmy pokazać także te, które, które są prywatnymi czy społecznymi inicjatywami, ponieważ wiedzieliśmy, że e, organizacje pozarządowe prowadzą muzea skansenowskie, bardzo ciekawe i warto o nich opowiadać, ponieważ często właśnie one w, w tym 2009 roku nie miały w ogóle swoich stron internetowych. Zajdowały się gdzieś w holi w Markowej e, czy w Zendranowej. E, ludzie je odwiedzali, ale muzealnicy e, profesjonalni kwestionowali ich e, wartość, jakość, działalność. My uważaliśmy, że warto dać i stworzyć przestrzeń także dla nich, żeby pokazać to co, oni, to, co oni mają, to co oni robią, ponieważ uważamy, że jest to i ciekawe i wartościowe, a także z takiej perspektywy działalności na rzecz społeczności lokalnej bardzo wspiera, wspiera te społeczności i też często jest jakby ich zupełnie oddolną, oddolną inicjatywą. To, co też jeszcze dla nas było ważne, to to, że koncentrowaliśmy się jako na skansenach, to na tych muzeach budownictwa ludowego, a nie na muzeach w ogóle na, na wolnym powietrzu, ponieważ muzea archeologiczne czy muzea wojenne czy wojskowe czy też na przykład skanseny kolejnictwa nas tak bardzo nie interesowały przede wszystkim ta, ta architektura i to dokumentowanie tego życia codziennego. No, i właśnie konsekwencją był silny, bardzo opór, opór jakby instytucji opiniotwórczych dotyczących, dotyczących właśnie muzealnictwa na wolnym powietrzu, ponieważ to jest jakby osobna grupa muzealników, którzy, którzy razem jakby występują w swoim imieniu. Swoim Jednocześnie to, co nas uderzyło i zaskoczyło, to to, że poszczególne muzea były bardzo zainteresowane tym projektem i z dużym entuzjazmem do niego, do niego podchodziły, jako indywidualne muzea, ale jako środowisko, środowisko był opór. I też to, że muzea same używały słowa skansen i większość stron internetowych muzeów skansenowskich to www.skansen.sierpc, wwwskansen.radom na przykład, tutaj powiem się, do mazowieckich przykładów. E, Pojawiały się jednak wątpliwości i wątpliwości, które mieli, e, mieli muzealnicy mm, dotyczyły zdjęć, które my prezentowaliśmy na, chcieliśmy prezentować na stronie, na no które prezentujemy. E, mieliśmy takie założenie, że pojedziemy do każdego muzeum i zrobimy tam minimum 50 zdjęć e, obiektów, przede wszystkim tych architektonicznych, ale też też wyposażenia. Nie chcieliśmy obarczać muzealników dodatkową pracą. Do każdego muzeum jechaliśmy, jechaliśmy sami. I pytania, z którymi się spotykaliśmy, kto i po co będzie korzystał z tych zdjęć? Mówiliśmy, Podawaliśmy swoje przykłady, wychodząc od tego, że byliśmy studentami, potrzebowaliśmy takich zdjęć, nasi koledzy, koleżanki czy nasi starsi wykładowcy potrzebują takiej bazy materiałów. Część, część się przekonywała. E, ale mieli wątpliwości i obawy co do opisów e, merytorycznych tych zdjęć, ponieważ wielokrotnie, jak używali argumentów, spotykali się z tym, że zdjęcia były niewłaściwie opisywane. E, były błędnie opisywane albo te opisy były nie, niepełne, albo były, e, banalizowały temat. A oni jako eksperci e, mają potrzebę tego, żeby ten opis był jak najbardziej kompletny. Kolejna wątpliwość to jak będą opisywane te zdjęcia jeśli ktoś dalej będzie z nich korzystał My nie potrafiliśmy na to odpowiedzieć, gwarantowaliśmy, staraliśmy się zagwarantować i zapewnić ich że, że opisy, które my przygotujemy będą, będą jak najbardziej merytoryczne też część z tych opisów z tymi, którzy z tymi muzealnikami, którzy byli chętni, konsultowaliśmy, no ale jakby uwalniamy te zdjęcia i to, co ludzie z nimi robią, to, to już jest ich. I ostatnia wątpliwość, która była bardzo silna, to był ten komercyjny charakter wykorzystywania zbiorów. To była bardzo silna obawa, żeby ktoś przypadkiem na tych zdjęciach nie zarobił i nie wykorzystał ich komercyjnie. Tutaj Maciej Wikowski o tym wspominał, o tym komercyjnym charakterze i my się bardzo mocno z tym spotkaliśmy w kilku kilkunastu muzeach żeby nie zarobili ci, którzy nie są ku temu powołani, czyli nie są muzeum. Zdecydowaliśmy się umieścić te zdjęcia na licencji, uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne na tych samych warunkach, po to, żeby zapewnić tych muzealników, którzy zdecydowali się na udział w projekcie, że te ich wątpliwości, żeby rozwiać te ich wątpliwości. Tak, więc... Spotkaliśmy się również z wątpliwościami prywatnych kolekcjonerów, których prezentowaliśmy na stronie. To jest zupełnie inna grupa i oni borykają się z zupełnie innymi problemami i wątpliwościami. Pierwsza była taka, po co mamy prezentować swoje zbiory, skoro muzea samorządowe ich nie pokazują. Tutaj zachęcaliśmy ich, ich argumentem, bądźcie pierwsi, możecie ich, ich wyprzedzić. Kolejna wątpliwość, która, która jakby też ciągle się pojawia, to to, że ludzie zobaczą zbiory w internecie i nie będą chcieli przyjechać do muzeum. Kolejna wątpliwość, która jest jak najbardziej uzasadnioną wątpliwością, to to, że te muzea nie mają wystarczająco profesjonalnych zabezpieczeń przed kradzieżą. I po prostu, ci, ci prywatni muzealnicy czy kolekcjonerzy boją się tego, że ktoś zobaczy ich cenne zbiory i ukradnie. I jest to zupełnie jakby dla nas zrozumiała akceptowalna, akceptowalna wątpliwość. I ostatni jakby problem, z, się, z którym się zetknęliśmy, to było to, że muzealnicy mieli wątpliwość co do prezentowania nielegalnych zbiorów, które posiadają, czyli na przykład broni, czy wykopaliska archeologicznych. Ponieważ są nielegalne. Mogą zostać im odebrane, a mogą zostać za to ukarani Więc to, to, to była także wątpliwość, z którą się spotykaliśmy Strona Działa, Kanseny NET Jest tam 60 muzeów, w tym roku dojdą kolejne, które były otwarte w 2013 roku I strona zawiera ponad 4,5 tysiąca zdjęć, obiektów, odzorów, wnętrz, elementów wyposażenia Tutaj e, proszę po jednej, po dwie, e, tutaj przekażę z drugą stronę, proszę, e, mogą Państwo zobaczyć, e, czym różnią się te konkretne elementy, że haupa to nie haupa, tylko każde okno jest inne, czy każdy detal czymś się różni, e, no właśnie, bo chcieliśmy pokazać to, że te, te muzea to jest po prostu ogromna różnorodność i ogromny zasób wiedzy, nie tylko nastrojów e, i, jakby pięknej atmosfery, tylko, tylko jakby konkretny zasób, zasób wiedzy. Ta strona działa. Po dwóch latach jej działalności zgłosiła się do nas Elżbieta Pisko-Żbranekowa, emerytowana pracowniczka Muzeum Etnograficznego w Warszawie, ekspertka w zakresie strojów ludowych. Przez różne znajomości, kontakty w stowarzyszeniu. Powiedziała, słuchajcie, mam ogromną wiedzę dotyczącą strojów ludowych, e, wiem, jakie są zbiory w różnych muzeach w Polsce, e, wy wiecie, jak zrobić stronę internetową, spróbujmy to połączyć. E, I razem z nią przygotowaliśmy stroje, stronę Stroje Ludowe.net, która prezentuje stroje ludowe z różnych regionów Polski. Ona, ona pani Branekowa, e, przygotowała dla nas opisy, tych, tych strojów i wskazała zbiory w różnych muzeach w całej Polsce, które, które te, te stroje obrazują. Mamy na tej stronie zdjęcia osób albo manekinów ubranych w kompletne stroje. To są każdy strój, każdy element stroju jest kolekcji e, muzeum. Te aranżacje one pochodzą z każdego konkretnego muzeum. Tutaj wszystkie materiały, które będą prezentowane pochodzą z, ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego e, w Łodzi. E, są też ilustracje, e, materiały archiwalne, ikonograficzne różnego rodzaju. Są e, zdjęcia archiwalne e, i e, ele e, zdjęcia elementów stroju albo konkretnych detali. Um, tutaj dzięki znajomości z panią, z panią Elżbietą trafiliśmy, trafialiśmy do różnych, byliśmy kontaktowani z różnymi e, muzeami, e, które jedne bardzo chętnie dzieliły się swoimi zbiorami, żeby pokazać to, co mają, ponieważ e, Takich, y, przepraszam, takich e, ilustracji, które kryją się gdzieś, w, nawet nie w magazynie muzealnym, tylko w archiwum. E, zwykły e, odwiedzający muzeum e, nie ma możliwości zobaczenia, chyba że jest jakaś czasowa wystawa i, i któryś z tych zbiorów jest eksponowany, czy takich e, archiwalnych e, zdjęć. Do nich również przeciętny odwiedzający nie ma, nie ma dostępu. No więc Zaproponowaliśmy udział w naszym projekcie i część z muzeów, na przykład Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, czy Muze Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie bardzo życzliwie podeszło do naszego projektu i udostępniło nam swoje materiały, ale nie wszystkie muzea, szczególnie małe muzea miały bardzo wiele wątpliwości. Pierwsza wątpliwość, czy zgoda na wykorzystanie zdjęcia może być przekazywana mailem, bo jest to niepoważne. Należy wszystko załatwiać oficjalną, pisemną drogą, pismami poleconymi, rejestrowanymi. Kwestie własności, czy mogą być udostępniane depozyty, albo czy do zdjęć do aranżacji, gdzie jest prezentowanych kilka różnych obiektów muzealnych, może być, czy one mogą być jako depozyty prezentowane na zdjęciach. Kolejny problem to były kompetencje pracowników, bo nikt nie wiedział kto może wyrazić zgodę, kto ma udostępnić zdjęcie, kto ma przygotować aranżację, kto ma sfotografować i jak to zdjęcie, przez ile rąk zdjęcie do nas może trafić. Kolejny problem, z którym się zmierzyliśmy, to czy koszt zdjęcia, ponieważ niektóre muzea udostępniają nam zdjęcia za opłatą, liczy się od zdjęcia czy od liczby obiektów, numerów inwentarzowych użytych do wykonania zdjęcia. A tak jak tutaj mamy nakrycie głowy, koszule, kaftan, spódnicę, zapaskę, buty. Nie wiemy, jakie elementy stroju są pod spódnicą, ponieważ tego nie widać, a spódnica inaczej się układa. No więc jak wyliczyć koszt takiego zdjęcia, również czy m, zdjęcia, kiedy wykonuje się taką aranżację, zdjęcie robi się od przodu i od tyłu, ponieważ z tyłu ten strój też wygląda inaczej. Czy wtedy liczymy zdjęcie, koszt zdjęcia tylko m, jakby, m, zdjęcie ma numer inwentarzowy również. Numer inwentarzowy jest przypisany zdjęciu, dwóm zdjęciom z przodu i z tyłu, ale muzeum udostępnia nam dwa zdjęcia, więc czy powinno być liczone od jednego zdjęcia, czy od dwóch zdjęć. Podejmowanie decyzji trwa tygodniami. Jest po stronie muzeum. I kolejny problem, z którym się mierzyliśmy, to było organizowane przez nas wydarzenie, na które zaprosiliśmy członków grupy folklorystycznej, która prezentowała strój ludowy. I my sfotografowaliśmy te stroje, umieściliśmy je na stronie, też popularyzowaliśmy ten strój, który jest prezentowany i spotkaliśmy się z zastrzeżeniem, czy mamy do tego prawo, ponieważ nie napisaliśmy, kto zrekonstruował ten strój. Nawet nie to, kto zrobił zdjęcie, ale kto był autorem rekonstrukcji, ponieważ ten strój, akurat ten, tutaj konkretnie, strój Wilanowski, zaginął, jakby zanikł i konieczna była rekonstrukcja przygotowana przez, przez jedną konkretną Osobę. To było kilka dylematów organizacji pozarządowej, która, i problemów, z którymi się mierzyliśmy jako, jako stowarzyszenie, które postanowiło pokazać światu jak żyli kiedyś inni ludzie. Przygotowało dwa projekty, stroje ludowe.net i skansen.net. Dziękuję bardzo Mój czas się skończył.